Pani dyrektor, widzę nawet, gdzie Ja nie pytam, co się stało. Oni mi mówią po drodze: I Co zasław, spadł z parapetów, wciągnęliśmy go tutaj, leży już pogodowie, ale wszystko będzie dobrze, a on nie dotyka. A oni mówią, że wszystko będzie dobrze, w ogóle nie wierzą w to, że będzie wszystko dobrze. Widzą, że jest kicha do całości. Wiecie? Pamiętam, że ja wbiegłem do tej publikacji, zobaczę, co się dzieje, i mojego syna za ubraniem i mówię: Wracaj ja jest w szpitalu. Puściłem mi nerwy. Samo w tym w, w pokotowiu. Popłakałem się. Po prostu emocje i się puściły Jestem w nim w szpitalu. Jak oprzytomiał, mówię, co się stało. Mówi tak to ja zapaliłem energiki. Poszedłem zrobić po testy po test. Że jakiś syntetyk zapalił. Nawet nie wiedziałem, co to Okazało się, że test wykazał, że to jest syntetyczna opina. Ja mówię do niego, dlaczego to zrobiłeś? A on mówi, tato, a on mówi, ja, no, nie wiedziałem, tak. Zapalimy to, po prostu. Zapalimy. Ja mówię, co się, co się z tobą stało? Czy mówi, nie wiem, co się z tobą stało, ale wiem, co się tu nie działo. Widziałem, się, jak wchodziłeś. I ja stałem przed Mój bo jest tylko poza ciało i wchodził w ziemię. Wchodził w ziemię. I patrzę, kiedy ja wchodzę i zaczyna w imieniu Jezusa rozkazywać, aby Jego tu wrócił. Bo On wyszedł z ziemi i wszedł w ciało, też, żeby wiedzieć swoim zlepie. Wiecie, ta sytuacja zmieniła życie. Zmienił człowiek. Oda się ośmiać. Zobaczył dwie rzeczy. Zobaczył realność święty. Zobaczył siłę Ojca. Zobaczył potęgę Boga. Zobaczył w akcji to, o czym Zobaczył moją wjazdę. Zobaczył, że to nie jestem On ja. Żeby że się z martwi, że się ustrawia w Zobaczył, że to zobaczył. zobaczył. Zobaczył serce Ojca. Zobaczył, jak Bogu zależy na nim. Zobaczył też we mnie serce Boga. Ale dlaczego on to mógł zobaczyć? O mogło dojść do tych rzeczy? Dlatego, że ja zobaczyłem serce Boga. Ja się niczego nie boję. Od kiedy poznałem Boga jako ojca. wiecie, szok. Nie mam w ogóle kompleksów. W ogóle. W ogóle, od kiedy rozpoznałem Boga jako ojca, w ogóle mi nie znaleźli. 6 miesięcy w Chrystusie, czy 20 lat? W ogóle wiecie, to mnie znamie, nie ma żadnego znaczenia. Ja się od dzieci umrę. Jestem, jestem w tym, jak y, pokorny i przyjmuję odbogate rzeczy. Natomiast kiedy rozpoznałem serce ojca, zniknął lęk ze Zobaczyłem, że mój tatuś, mój tatuś jest Bogiem Jarzmem. W ogóle zobaczyłem, że on to, co mówi, to realizuje w moim ćwicim.